Poczet Królów i Książąt Polskich, taśma 18, ścieżka 2 Gorszyło to szlachtę na równi niemal z personalną polityką, jakbyśmy dziś powiedzieli, młodego monarchy. W rozdawnictwie dóbr ulegał bowiem sugestiom swoich faworytów, wskutek czego oburzano się, że rozdaje je ludziom młodym, a także niegodnym. Sytuację pogorszyła awantura Samuela Zborowskiego z Janem Tęczyńskim, w trakcie której Zborowski śmiertelnie zranił senatora Andrzeja Wapowskiego, usiłującego zapobiec starciu. Wyrok, jaki Walez wydał w tej sprawie, nie zadowolił nikogo. Król skazał bowiem sprawcę tylko na banicję, bez utraty czci i dobrej sławy. Samych zaś Zborowskich dalej wynosił na zaszczytne stanowiska. Odbiła się tu nieznajomość miejscowego prawodawstwa oraz izolacja od otoczenia. Warto dodać, iż Henryk poza rodzimym znał tylko język włoski, nic więc dziwnego, iż na posiedzeniach senatu nudził się niepomiernie i szybko z nich wychodził. Pamiętano mu również dobrze opór, jaki usiłował stawiać przy potwierdzaniu raz ustalonych praw. Już podczas zaprzysięgania artykułów henrykowskich w katedrze Notre Dame w Paryżu Magnaci protestanccy musieli mu wręcz powiedzieć, że jeśli nie potwierdzi zasad tolerancji, to nie zostanie królem. Przeszło to do historii jako słynne Sinon Jurabis, Non Regnabis. Podobna scena powtórzyła się zresztą i w Katedrze Wawelskiej podczas koronacji 21 lutego 1574 roku. Królewska odmowa przysięgi na każdy z artykułów Henrykowskich z osobna sprawiła zaś, że Sejm Koronacyjny rozszedł się bez powzięcia jakichkolwiek uchwał pod wpływem jego uczestników w wielu województwach zaczęto mówić o detronizacji Terana ten zaś z kolei nie krył się przed otaczającymi go Francuzami był wśród nich i ojciec przyszłego kardynała Richelieu z odrazą do dzikich scytów dawał jej zresztą wyraz zapewnej w korespondencji a warto dodać iż Henryk Walezy z jedną pocztą potrafił wysłać do Francji półsetki listów Musiał też tęsknym okiem spoglądać na rodaków opuszczających śpiesznie i całymi gromadami szlachecką Rzeczpospolitą. W 1574 roku poseł francuski Arnaud Duferrier donosił Katarzynie Medycejskiej. Drogi są tu pełne Francuzów już wracających z Polski, którzy pragnąc usprawiedliwić swój nagły wyjazd narzekają na grubiaństwa i złe traktowanie, jakie ich miało spotkać ze strony mieszkańców tego kraju. W rzeczywistości zaś wyjechali, ponieważ myśleli, że im wolno żyć w Polsce rozpustnie jak we Francji i za to zostali tam ukarani. Jeszcze gorszą opinię miał na ten temat pastor Krzysztof Tresi, który pisał, iż przybyszom z nadsekwany przyzwyczajonym do rozkosznego życia nie podobał się znakomity ustrój naszej Rzeczypospolitej, gdyż oni uznają tylko tyranię. W rzeczywistości jednak, jak to wynika ze współczesnych pamfletów oraz później ogłoszonych pamiętników, u podłoża tego rozczarowania leżały zarówno różnice klimatu, jak i obyczaju, złączone nieraz ściśle ze sobą. Przyjazd Walezego nastąpił bowiem w trakcie dość ostrej zimy. Ubrani lekko Francuzi musieli na mrozie wysłuchiwać długich oracji oraz wystawać na powitania i oglądania tłumów szlachty witających nowego króla. W tych warunkach brak futra, mógł nieraz przesądzać o trwającej później przez całe życie niechęci do ciepło ubranych Polaków. Po drodze cudzoziemcy nocowali nie zawsze po dworach, które przecież nie były w stanie pomieścić tak znacznej liczby gości, lecz niekiedy i w kurnych chatach chłopskich. Już do Poznania Francuzi dotarli pół żywi, pół umarli, bez porządku i wystawności, w znacznej mierze pieszo, cali zabrudzeni. Po drodze do Krakowa nękały ich gwałtowne śnieżyce, kiedy zaś przybyli do ówczesnej stolicy państwa i ujrzeli ich kwatery większość domów zajęła już tłumnie przybyła szlachta, rozwściekleni, najgorszymi przekleństwami obsypywali cały naród polski. Odtąd też prawie nic już im się nie podobało. Krytykowali długie i wystawne uczty, na których pijaństwo było przeplatane niekończącymi się oracjami oraz wybrzydzali na kuchnię mało urozmaiconą, za to pieprzną i tłustą, Krytyka objęła także i nasz charakter narodowy. Francuscy pamfleciści pomawiali więc Polaków o skłonność do anarchii, gniewu, pychy i gadulstwa. Ci zaś ze swej strony nie pozostali dłużni. Już wkrótce po przyjeździe Walezego zaczęły bowiem krążyć pamflety ostro atakujące zarówno nowego elekta, jak i jego rodaków. Warto zaś dodać, iż Walezy należał do osób, które nie wymagały literackiej lub plastycznej deformacji Same przez się bowiem swym autentycznym wyglądem tworzą karykaturę. Dziechcińska Piętnowano w tych pamfletach francuskie obyczaje, lekceważenie przysięgi, prześladowanie uczciwych ludzi, łudzące obietnice królewskie oraz wiele innych zdrożności. Stanisław Orzelski Walka toczyła się nie tylko na pióra. Raz po raz w Krakowie dochodziło bowiem do zbrojnych starć, tak iż rzadki dzień, kiedy kilku Francuzów, albo naszych nie zabito, jak pisze Joachim Bielski, Henryk, który znajdował utwory antyfrancuskie podobno nawet w łóżku, musiał więc czuć się coraz bardziej nieswojo w tym obcym mu pod każdym względem państwie. Poweselał dopiero wtedy, gdy otrzymał wiadomości o ciężkiej chorobie brata. Pragnąc pozostawić jak najlepsze wrażenie w kraju, który miał zamiar niebawem opuścić, zaczął udawać, iż się przekonał do miejscowych obyczajów. Posunął się przy tym do takich wyrzeczeń, że pił krajowe piwo, którego nie cierpiał i nadskakiwał Annie Jagiellonce. Inwantka przyjęła to widać za dobrą monetę, skoro poleciła haftować na sukniach francuskiej lilię. W parę dni jednak po otrzymaniu wiadomości o śmierci brata umknął, jak wiadomo, nocą z 18 na 19 czerwca 1574 roku, potajemnie z Polski, w asyście tylko kilku rodaków. Pogoń puścił się Andrzej Tęczyński i to na czele oddziału Tatarów, jakby pragnąc jeszcze na końcu utwierdzić Francuzów w przekonaniu, że uchodzą z naprawdę barbarzyńskiego kraju. Baremnie błagał króla o powrót. Henryk Walezy poprosił go tylko o dwie rzeczy, a mianowicie, żeby listy do senatu i szlachty, które król ukrył za piecem w swoim pokoju, oddał adresatom. Druga prośba dotyczyła zajęcia się losem pozostałych w Krakowie Francuzów. Istotnie, wielu z nich uwięziono lub ograbiono, innym przetrzepano skórę, pragnąc choć w ten sposób zemścić się za ucieczkę rodaka. Wzięła ich jednak w obronę niepomna urazy Anna Jagielonka, która wytłumaczyła krakowianom, iż nie należy niebożęta krzywdzić za niegodne zachowanie się walezego. Jego ucieczka wywołała nową falę publicystyki antyfrancuskiej – zwłaszcza, że dopiero wtedy dotarły do Polski nieprzychylne krajowi i mieszkańcom utwory ludzi z otoczenia Henryka. Na zawarte w nich zarzuty odpowiedział godnie Jan Kochanowski pięknym wierszem łacińskim. Poeta z dumą przeciwstawiał polską tolerancję wydarzeniom Nocy Świętego Bartłomieja, porównując rodzime uczty z francuskimi, gdzie oknami wyrzucają okrwawione trupy ludzi. A nasz Polak nie cierpi pysznego Francuza, Hardemu hardy będzie, by mu dostać guza. Toć mi jest prawy barbar, co hardy, złośliwy i cokolwiek z nim poczniesz, odmienny, a używy. Pisano w anonimowym wierszu odpowiedź przez Polaka wszetecznemu Francuzowi. Tak więc pierwsza konfrontacja obu narodów nie wypadła zbyt pomyślnie. Zawdzięczamy ją Walezemu, który długo jeszcze starał się zwodzić szlachtę możliwością powrotu. Także i francuskie berło nie przyniosło mu szczęścia. Burzliwe panowanie Henryka III Walezjusza, rozmaicie oceniane przez historyków, zakończyło się, jak wiadomo, po 15 latach tragicznym zgonem króla. Z niejaką satysfakcją odnotował to anonimowy poeta ze schyłku XVI wieku w pierwszych polskich śpiewach historycznych, pisząc Gdy milczkiem zjechał wnet francuski panic, odbiegłszy polskich tłustorolnych granic, Tę zdradę zdradą mnich mu też nagrodził, gdy niepochybnym nożem w brzuch ugodził. Inny ze współczesnych, Aleksander Gwagnin, pisał zaś, że gdyby Walezy nie uciekł z Krakowa, chwały by był dostąpił, dostąpił i sławy, ochronił by był gardła i uszedł o sławy. W barbarzyńskiej, mroźnej i tak pod każdym względem dla Walezego obcej Polsce, mógłby on umrzeć z nudów, ale nigdy od sztyletu. W obu krajach długo pamiętano o tym krótkim epizodzie, jakim były półroczne rządy z władcy, który zresztą do końca życia używał tytułu króla Polski. Echa pobytu walezego nad Wisłą znajdujemy nawet w próbach montenia, nie mówiąc już o licznych wzmiankach u francuskich i polskich historyków. Także i w grafice temat ten dość często występował, że wymienimy choćby znany sztych, na którym szlachcic polski rozbija tarczę herbową wiarołomnego monarchy. Janusz Tasbir Stefan Batory. Po walezym objął tron polski człowiek stanowiący pod wieloma względami jego przeciwieństwo. Tamten był zniewieściałym młodzieńcem, ten mężczyzną po czterdziestce, znanym ze swych sukcesów na polach bitew. Henryka wprowadziła na tron magnateria, nie tylko zresztą katolicka. Batorego wyniosły głosy szlachty. Ona to 15 grudnia 1575 roku okrzyknęła królem Annę Jagiellonkę, przydając jej za małżonka, siedmiogrodzkiego księcia. W Walezym widziano współautora Nocy Świętego Bartłomieja. Za Stefanem ożywioną agitację prowadzili Aryanie. Do grona zwalczanych przez wszystkie kościoły panujące antytrynitarzy należeli bowiem zarówno jego agenci polityczni w Polsce, Hieronim Filipowski Jerzy Blandrata, jak i popierający go gorliwie marszałek Izby Poselskiej Mikołaj Sienicki. Nic więc dziwnego, iż ten sam Jan Kochanowski, który pełnymi szyderstwa słowami żegnał uciekających z Polski wraz z królem rodakiem Francuzów, o Stefanie Batorym w roku 1578 pisał Serce nieomylnie tuszy, życie z Bolesławy, równo Polska kłaść będzie, a ty nie ustawaj, ale dobrych początków coraz dokonawaj jeszcze lepiej. Na początku panowania niemal wszystko zapowiadało idylle. Szczególny entuzjazm szlachty wywoływało nie tylko rycerskie usposobienie nowego władcy, ale i to, iż tak często wykazywał je właśnie w walce z powszechnie przez nią niecierpianymi Habsburgami, którzy go zresztą przez trzy lata więzili w Wiedniu. W czasie swoich krótkich rządów w Siedmiogrodzie, gdzie panował od maja 1571 roku, Batory musiał toczyć ciężkie walki z popieranym przez nich Kasprem Bekieszem. Dopiero niedługo przed objęciem polskiego tronu Udało mu się rozbić bekiesza w krwawej bitwie pod San Paul. O mało co również i w nowej ojczyźnie nie musiał prowadzić wojny o koronę z cesarzem Maksymilianem, którego na trzy dni przed elekcją Batorego prymas Jakub Uchański przy poparciu magnaterii, zwłaszcza litewskiej, ogłosił królem polskim. Na szczęście dla Rzeczypospolitej rychła śmierć Maksymiliana zażegnała groźbę wojny domowej. Elekcja Habsburga oznaczała w pojęciu szlachty nieuchronny konflikt z Turcją, którego chciano za wszelką cenę uniknąć. Szczególnie mieszkańcy Rusi Czerwonej, na czele ze swoim przywódcą politycznym, starostą bełskim Janem Zamojskim, się wysiedzieć w pokoju za obraniem tego pana nie spodziewali, w gardle zwłaszcza nieprzyjacielowi będąc. Powszechnie natomiast wiedziano, iż Batory nie tylko był lennikiem wysokiej porty, ale i umiał utrzymywać dobre stosunki z sultanem. Nie chciano zaś przyjąć do wiadomości faktu, że le Transylvain di Roi de Pologne, siedmiogrodzianin, zwany Królem Polskim, jak go z przekąsem nazywali Francuzi, nigdy w gruncie rzeczy nie pogodził się z podziałem jego ojczyzny na podległe Habsburgom Królestwo Węgierskie, ziemie okupowane przez Turcję i uzależniony od nich siedmiogród. Za swego głównego wroga uważał Batory ciągle i stale wysoką portę, Stąd też brała się jego energia wykazana w walce z Moskwą. Wszak, mając już jeden tron na Wawelu, drugi na Kremlu, wyparłby łatwo Turków z nadcisy i przywdział jeszcze trzecią koronę Świętego Stefana, stwierdza słusznie Wacław Sobiecki. Jeśli więc znaczną część jego panowania wypełnił zbrojny konflikt na wschodzie, stało się to z jednej strony dlatego, że król uważał, iż droga do zjednoczenia Węgier wiedzie przez Moskwę. Z drugiej zaś starcie militarne Rzeczypospolitej z państwem Iwana IV Groźnego było nieuniknione, skoro car dążył do zaboru Inflant oraz przyłączenia ziem białoruskich należących do Wielkiego Księstwa Litewskiego. Trudno jednak nie wspomnieć, że w walce o Połoc, Psków czy Wielkie Łódzki, król Polski podporządkował żywotne interesy na północy. Wykazała to dowodnie przede wszystkim sprawa Gdańska, który najdłużej z miast pruskich trzymał się stronnictwa Cezarianów, zwolenników cesarza Maksymiliana, aby pod tym pozorem nie dopuścić do ograniczenia swej autonomii. Zbuntowane miasto wezwało na pomoc flotę duńską, która uniemożliwiła jego blokadę od strony morza. Siły lądowe wzmocniła zaś zaciężna piechota szkocka. Starcie zakończyłoby się jednak sukcesem militarnym Batorego, gdyby nie to, iż szykując się do wojny na wschodzie poszedł na daleko idący kompromis. Nie były to, pisze Władysław Konopczyński, warunki odpowiadające godności wielkiego państwa i dzielnego króla. Polska zrezygnowała ze ścisłego podporządkowania sobie Chłańska, jak wówczas nazywali satyrycy nasz największy port nad Bałtykiem. Stefan Batory zyskiwał natomiast 200 tysięcy złotych polskich kontrybucji, które miały posłużyć na walkę z Moskwą. Dokładnie drugie tyle wpłynęło do kasy królewskiej tytułem zapłaty za zgodę na przyznanie Hohenzollernom Brandenburskim opieki nad umysłowo chorym Albrechtem Fryderykiem Pruskim. Ten niebezpieczny w skutkach układ wiązał z jednej strony Prusy książęce z Brandenburgią, z drugiej zaś stanowił pierwszy krok na drodze do odpadnięcia pruskiego Lenna od Polski. Jak wiemy, choćby z obrazu Matejki, który wisi dziś w Muzeum Narodowym w Warszawie, Batory pod Pskowem, Sumy pruskie oraz wysiłek militarny społeczeństwa szlacheckiego umożliwiły przeprowadzenie zwycięskiej kampanii na wschodzie. Król pokierował nią w sposób świadczący o jego talentach wojskowych. Armia była dobrze przygotowana zarówno do akcji w polu, silne oddziały jazdy, jak i do działań oblężniczych. Stefan Batory dał się też poznać w roli utalentowanego stratega, skoro zamiast wkroczyć bezpośrednio do Inflant, Uderzył na graniczące z nimi ziemie wielkoruskie, przez co i Inflanty odciął stopniowo od Moskwy i samą ofensywę uczynił o wiele skuteczniejszą. Nie zapomniał także i o propagandzie wojennej. Służyły jej najświetniejsze pióra z Janem Kochanowskim, Orfeusz Sarmacki, na czele. W czasie wypraw przeciw Gdańskowi i Moskwie towarzyszyła Batoremu drukarnia obozowa, zwana potocznie Latającą, która wypuszczała komunikaty o kolejnych zwycięstwach. Doceniał więc król Stefan znaczenie szybkiej informacji. Nic więc dziwnego, że w tak nowoczesny sposób prowadzona kampania zakończyła się zwycięskim dla Rzeczypospolitej rozejmem w jamie zapolskim styczeń 1582, przyznającym jej inflanty oraz ziemię połocką. Król Polski mógł się czuć w pełni usatysfakcjonowany takim wynikiem paroletnich zmagań, zwłaszcza, że i społeczeństwo szlacheckie nie widziało potrzeby prowadzenia dalszych walk na wschodzie. Batory czuł się jednak nadal również i księciem Siedmiogrodu. Nie zrezygnował zresztą ani z tytułu, ani też z władzy sprawowanej tam za pośrednictwem brata Krzysztofa Batorego. Stąd rozejm zawarty na okres dziesięciu lat gotów był naruszyć nawet przed ustalonym terminem, byleby tylko szybciej po podporządkowaniu Rosji móc uderzyć na Turcję. Szukał przeciwko niej sojuszników zarówno w Rzymie, jak i w Hiszpanii. Aby pozyskać sobie Filipa II, starał się ograniczyć dostawę zboża do zbuntowanych Niderlandów, a tamtejsze stany pouczał o obowiązku posłuszeństwa wobec władcy. Nie darmo więc mieszkańcy walczącego z Batorem Gdańska wznosili okrzyki na cześć Gezów. W Rzeczypospolitej nie sposób było prowadzić wojny bez poparcia, a przynajmniej zgody ze strony szlachty. Stąd też brały się posunięcia w polityce wewnętrznej króla, które, jak zauważa słusznie Andrzej Wyczański, były dodatkiem do projektów polityki zagranicznej monarchy i jego otoczenia, środkiem, a nie celem działalności. Skoro pieniędzy gdańsko-pruskich okazało się za mało na prowadzenie aktywnej militarnie polityki na wschodzie, król musiał sięgnąć do poborów nakładanych na szlachtę. I ta jednak nie uchwaliła ich za darmo. Ceną i to dość wygórowaną było powołanie 1578 Trybunału Koronnego dla Szlachty, który przejmą później Litwa, Prusy Królewskie i Ukraina. Przyniosło to znaczne uszczuplenie władzy królewskiej. Podobnie zresztą jak stałe odwoływanie się Batorego od Sejmów do Sejmików osłabiało pozycję centralnych instytucji państwa. Zapoczątkowana przez egzekucjonistów za Zygmunta Augusta reforma wewnętrzna Rzeczypospolitej, nie była więc kontynuowana, ponieważ król nie miał ani chęci, ani też czasu na bliższe zajęcie się tą kwestią. Również i Jan Zamoyski, druga po Stefanie Batorym osoba, niewiele w tym zakresie zdziałał. Przychylny temu tandemowi Konopczyński pisze, iż wielki kanclerz dopiero stopniowo wyzwalał się z wielbiciela elekcji Wiritim i demagoga na prawdziwego męża stanu podczas gdy niektórzy współcześni nam badacze zarzucają Zamojskiemu, iż był przede wszystkim pochłonięty robieniem kariery oraz powiększaniem majątku. Zacząwszy od paru wsi, umierał jako właściciel dóbr obejmujący obszar 6400 km2, nie licząc trzymanych w dzierżawie królewszczyzn. Sądy takie wydają się jednak mocno przesadzone, zważywszy choćby na zasługi kulturalne twórcy ordynacji Zamojskiej, Stanowczą postawę, jaką umiał zachować w walce z narastającą anarchią. Jego współpraca z królem przebiegała harmonijnie, a trudno powiedzieć, aby Zamojski w niej dominował. Batory nie należał zresztą do ludzi, którzy daliby sobą rządzić. Zarówno króla, jak i jego przyjaciela obrzucano też błotem za doprowadzenie do ujęcia i kaźni Samuela Zborowskiego. Ścięcie dumnego banity na dziedzińcu wawelskim, maj 1584 wywołało istną burzę protestów na sejmikach i sejmie. Brat straconego Krzysztof nazywał monarchę psem węgierskim. Wiele też pisano o zajadłości Batorych na krew ludzką, wywodząc to z trzech smoczych zębów znajdujących się w ich herbie. I choć na sądzie sejmowym przedstawiono niezbite dowody zdrady stanu ze strony obu zborowskich Krzysztofa i Samuela, to jednak przekonanie o okrucieństwie króla utrwaliło się w świadomości szlachty. Nawet Joachim Bielski czyni do tego chyba aluzję, gdy go przyrównuje z wyglądu do atylii. Kronikarz miał tu być może na myśli fakt, iż w Siedmiogrodzie wielu magnackich przeciwników Batorego spotkał los Samuela. Posada dożywotniego prezydenta Rzeczypospolitej nie należała bez wątpienia do najwdzięczniejszych. W trakcie debat nad sprawą zborowskich nawet przywykły do burzliwych sesji Sejmu Siedmiogrodzkiego Batory chwytał czasem za kort, gdy mu Mikołaj Kazimierski groził zerwaniem obrad. Na nazwanie go Nebulo dumny trybun szlachecki odparł, że nie jest chultajem czy nicponiem, ale obrońcą wolności oraz pogromcą tyrana. Daremnie też Batory przypominał Jakubowi Niemojewskiemu, iż jest królem niemalowanym, lecz rzeczywistym. Wszystkie te krótkie spięcia odbywały się po łacinie, ponieważ monarcha nigdy nie nauczył się języka swoich poddanych tak dobrze, by móc w nim zabrać głos publicznie. Kiedy więc jednemu z dostojników duchownych wypominał, że nie zna łaciny, chociaż jest biskupem, ten od razu zareplikował, iż jeszcze dziwniejszy jest król Polski nie mówiący po polsku. Zborowscy, jak również Niemojewski, byli kalwinami. Jeden z najgłośniejszych i najbardziej doguczliwych krzykaczy sejmowych, wspominany już przez nas Kazimirski, należał do zboru ariańskiego. Ludzi tych w szeregi antybatoriańskiej opozycji popchnęła przede wszystkim chęć obrony zagrożonych jakoby przez króla przywilejów szlacheckich. Polityka wyznaniowa Batorego, oparta na doświadczeniach siedmiogrodzkich, była bowiem nacechowana umiarkowaniem i dążeniem do zachowania tolerancji religijnej. Sejm w Torda już na pięć lat przed uchwaleniem Konfederacji Warszawskiej w roku 1568 zezwolił na swobodne wyznawanie obok katolicyzmu, trzech innych konfesji, a mianowicie kalwinizmu, luteranizmu i unitarianizmu, którego wyznawcy stanowili tamtejszy odpowiednich braci polskich zwanych arianami. Zarówno w Siedmiogrodzie, jak i w Rzeczypospolitej Szlacheckiej stronnictwa polityczne były tworzone ponad głowami walczących ze sobą kościołów, a nie na zasadzie przynależności wyznaniowej. Batory przebywał więc w kraju, w którym paryską rzeź hugenotów genotów Potępiano podobnie mocno jak i nad Wisłą. Co więcej, obiór swój, jak już wspominaliśmy, zawdzięczał agitacji prowadzonej głównie przez różnowierców. Stąd też po Polsce krążyły nawet pogłoski, że również i nowy król jest heretykiem. Nic więc dziwnego, że kiedy tu wjeżdżał, wysłano kogoś ze specjalną misją, aby sprawdził, czy Stefan Batory bywa na mszy. Większość episkopatu, jak również jezuici, Oglądali się tu w dużym stopniu na Rzym, który uznał jego elekcję dopiero po śmierci Maksymiliana. już papieski, Wincenty Laureo, tak dalece zaś zaangażował się w popieranie Habsburgów, że skompromitowany musiał w roku 1576 na rozkaz Batorego opuścić Polskę. Niechętne mu stanowisko zajęli także jezuici. Mimo to król w czasie swego dziesięcioletniego panowania okazywał zarówno temu zakonowi, jak i całemu duchowieństwu Znaczne, przede wszystkim materialne i moralne poparcie w walce z reformacją. Świadczą o tym hojne dotacje na zakładanie kolegiów i kościołów Fundacja Akademii Jezuickiej w Wilnie 1579, polityka wyznaniowa na terenie Inflant, wyraźnie idąca na rękę kontrreformacji. U genezy tej polityki leżało przekonanie, że zwycięski katolicyzm może stać się siłą wzmacniającą zarówno samo państwo, jak i władze rządzącego w nim monarchy. Równocześnie jednak w Wielkim Księstwie Litewskim, Prusach Królewskich czy Koronie Batory konsekwentnie przestrzegał postanowień Konfederacji Warszawskiej. Semu tolerancyjnemu usposobieniu dawał też parokrotnie wyraz. W roku 1577 król ostro potępił ekscesy krakowskich studentów, którzy sprofanowali tamtejszy cmentarz protestancki. W dwa lata później Stefan Batory wydał rozporządzenie nakazujące stawienie przed sąd wszystkich winnych jakichkolwiek rozruchów w mieście. Za napady na świątynie i domy różnowierców władca polecił karać śmiercią. Widząc w tumultach przejaw anarchizacji życia publicznego, z którą tak usilnie walczył na Sejmach, doprowadził do tego, iż podczas jego rządów w stolicy państwa nie doszło po roku 1577 do żadnych rozruchów religijnych kiedy zaś w roku 1581 widownią ich stało się Wilno a tamtejszy biskup Jerzy Radziwił, gorliwy jak każdy konwertyta dokonał uroczystego oto da fe z książek protestanckich bo o paleniu kacerzy nie mogło być w Polsce mowy król w surowym mandacie ostro potępił nie tylko studentów biorących udział w rozruchach ale i samego biskupa monarcha podkreślił, że nie ścierpi aby wiarę szerzono przemocą, ogniem i żelazem, zamiast nauczaniem i dobrymi przykładami. Stwierdził też, że za przysiągł przestrzegania konfederacji pragnie tej przysięgi dotrzymać. Daremnie więc Hieronim Powodowski doradzał mu, aby w stosunku do braci polskich nie cofnął się przed rózgi żelaznej użyciem. Kiedy w roku 1585 uwięziono i oddano pod sąd drukarza ariańskiego, Aleksego Rodeckiego, Król polecił go zwolnić, oświadczając, iż nie będzie prześladowaniami rozszerzał wiary. Chociażbym tego nie był po poprzysiągł, sam rozum, ustawa Rzeczypospolitej i francuskie przykłady dostatecznie by mnie tego nauczyły. Na tolerancyjną postawę władcy będą się powoływać polscy protestanci przez cały XVII i XVIII wiek. Współcześni Batoremu kalwini i Arianie uważali jednak, iż zdecydowanym popieraniem kontrreformacji – źle spłaca dług wdzięczności, jaki u nich zaciągnął w trakcie zabiegów o tron Polski. Będąc zaś przede wszystkim szlachtą, a dopiero w dalszej kolejności członkami tego czy innego kościoła, podzielali też narastającą w społeczeństwie szlacheckim niechęć do niemalowanego króla. Nie umiał on nawiązać dialogu z Izbą Poselską, która pozostając dość obojętną na sukcesy militarne swego władcy, podejrzewała go o dążenie do despotyzmu, i chęć ograniczenia swobód szlacheckich. Zdaniem Jana Czubka, wybornego znawcy staropolskiej publicystyki politycznej, zgon Batorego nie tylko nie obudził żalu po sobie, ale nawet wywołał u ogromnej większości ówczesnej szlachty coś w rodzaju ulgi. Istotnie, jeśli nawet pominiemy jego skrajnie tendencyjne, gwałtowne napaści sprzedajnych paszkwilantów, do których należał m.in. Bartosz Paprocki, czy ataki ze strony rodziny Zborowskich oraz ich przyjaciół, to przecież zarówno Bielski, jak Nuncjusz Panoki, a nawet przychylny królowi Heidenstein, wszyscy oni poświadczają zgodnie niechęć ku niemu istniejącą. Podobnie jak przedtem za czasów Bony i Henryka Walezego, tak i teraz głównym zarzutem było forytowanie przez władcę jego rodaków. Ci sami Węgrzy, nad których losem pod rządami Habsburgów szlachta tak ubolewała, widząc w nim groźne memento dla siebie – Gospodarujący teraz u boku Batorego, obdarzeni przez niego zaufaniem, stanowiskami w wojsku i nadaniami, stawali się przedmiotem najzacieklejszych ataków. Spanokki pisał, iż przybysze z Siedmiogrodu tak dalece oburzyli na siebie umysły szlachty, iż ta za nic w świecie nie wybierze ponownie żadnego z Madziarów na tron. Sądzą bowiem Polacy, że aczkolwiek wielkie mieli pożytki ze sprawiedliwych rządów Batorego, Większych doznali szkód, znosząc wyuzdaną, jak wówczas mówili, swawolę wojska węgierskiego. Sporo było bez wątpienia w tych wszystkich narzekaniach przesady. Najczęściej wypowiadali je ludzie mający z królem osobiste porachunki. Jakie mordy, gwałty żon, ubogich dzieweczek, wyłupywanie sklepów, wydzieranie pospolitemu człowiekowi żywności na drogach i dóbr od nich się dzieje. Taki oto obraz przemarszu piechoty węgierskiej Roztaczał na sejmie Krzysztof Zborowski, któremu krzywda pospolitego człowieka najmniej oczywiście leżała na sercu. Współcześni historycy węgierscy twierdzą zresztą, że ich rodaków na dworze Batorego nie było tak znowu dużo. Przy ówczesnym systemie aprowizacji i zakwaterowania armii każde wojsko dawało się cywilnej ludności mocno we znaki, choć oczywiście w apokaliptycznej wizji Zborowskiego jest sporo zrozumiałej skądinąd przesady. Szlachta nie mogła jednak darować królowi tego, co w lapidarnym skrócie ujął na Sejmie 1585 roku Prokop Pękosławski. A mianowicie, że bierze chleb przed syny koronnymi, dawa go postronnym. Poczet królów i książąt polskich pod redakcją naukową Andrzeja Garlickiego. Taśma 18. Koniec drugiej ścieżki.